Podcast nienormalny, odcinek pierwszy, pilot. Witaj w odcinku, w którym będę mówił co to jest, dlaczego to jest i tak dalej, i tak dalej. Jestem Matyko122, a to jest podcast y, autorski, który będzie improwizowany, myślę, w połowie. Czasem inny wypełni. Yy, będzie oczywiście nieregularnie y, zamieszczany, czyli sam. co dwa dni, co trzy, co tydzień, co miesiąc, co rok nie będzie. To by było trochę długie czekanie. I tak się zastanawiam również, gdzie wstawiać te odcinki. Jeśli macie jakiś pomysł, prześlijcie mi to na maila. Mail będzie zamieszczony na stronie. Jak i również, jak macie jakieś tematy do poruszenia, to również możecie to na stronie zamieścić. W tym odcinku nie będzie nic powiedziane, mniej więcej. Czyli, no, zapoznawam z tym i tamtym, ale nie będę poruszył dzisiaj żadnego tematu. Myślę, że odcinek również się będzie dłuższy niż minuta 30 2, a może nawet 3, no, zależy. Ponieważ nie mam o czym gadać, więc to tak na, na początek dobry. Przydałby się jakiś temat, ale to, to, a może improwizowanie, tak, co się nawinie. Właśnie będę gadał o wszystkim, co się nawinie, może nie urażając kogoś, mam nadzieję, że się tak, tak nie rozkręci chociaż czy ja wiem, zależy kogo jeszcze. To jest po prostu zależne od tego, kim ta osoba będzie. Nie mówiąc... O... No dobra. Nieważne. I takie tam rzeczy będą tutaj właśnie w tym podcaście. Podkłady. Właśnie. Podkłady. Przydałyby się jakieś podkłady. Nie uważacie? Jeśli macie jakiś fajny podkładzik taki, albo nie wiem, muszę albo poszukać, albo ty mi prześlesz, albo ja sobie znajdę, albo sam sobie nagram, no to już nie wiem, no muszę się po prostu zastanowić zaraz y, będę musiał skończyć a następny odcinek już będzie o wiele, wiele dłuższy i na jakiś dany temat niekoniecznie związany z jakimś tam e, życiem publicznym tylko może być o głupich rzeczach naprawdę głupich rzeczach, bardzo głupich rzeczach i jak masz słabe nerwy i nie chcesz mieć że tak powiem zniekształcenia psychicznego, to nie słuchaj tak uważnie za bardzo. Tak. Więc ja już kończę. Dzięki. Na razie.